To był łatwy dzień dla kierowców. Sporo śniegu spadło w Wielkopolsce. W tym województwie są problemy na krajowej piątce, ale nie tylko. Trasa numer 25 z Kalisza do Bydgoszczy. Cała biała błoto pośniegowe jedzie się tragicznie. Śnieg pada też na Kujawach, posypało w inowrocławiu i okolicach. Między Włocławskim a Toruniem na jedynce no jest nieciekawy, no ale tak 50 na godzinę bez dwa manewrów. Można na całej krajowej jedynce warunki do jazdy są trudne. Śnieg pada też na krajowej ósemce od Wrocławia do Wielunia. Była ósemka, to jeszcze siódemka. Tam trudne warunki na odcinku od Gdańska do Elbląga i dalej w stronę Warszawy. Na koniec jeszcze ostrzeżenie od meteorologów. W nocy na zachodzie Pomorza może padać marznący deszcz. Choć na razie warunki przyzwoite. Cała droga numer 3 biegnąca wzdłuż naszej zachodniej granicy jest czarna. W nocy w całej Polsce mróz i śnieg. Proszę uważać, a na dziś to wszystko życzę szerokiej drogi. Do usłyszenia. Radio Navigator Trójki. To program Trzeci Polskiego Radia Niedziela, 22 lutego minęła już 21. Marek Proszek, zapraszam na wiadomości. Nie udało się uratować 13-latki, która wpadła pod lód na jeziorze Skirtong w Warmińsko-Mazurskiem. Dziewczynka zmarła po przewiezieniu do szpitala. Cztery osoby nie żyją, co najmniej 17 jest rannych. To tragiczny bilans zamachów w centrum Kairu. Wprowadzenie nadzoru nad wszystkimi rynkami finansowymi, ich produktami i uczestnikami proponują przywódcy największych krajów europejskich. Nie żyje trzynastolatka, która wpadła...